Jest punktualnie ósma. Dwójka, jesteś na miejscu. Chris Davis. Dziś piątek, 10 kwietnia. Imieniny obchodzą Apolonia, Makary, Małgorzata i Michał. Wszystkiego dobrego, udanego świętowania. Poranek dwójki. Za heblami konsolety od świtu dyżuruje Paweł Worobiej, a dzisiejszy poranny program przygotowaliśmy razem z Moniką Kopcik. Ja nazywam się Roch Siciński i sprawdzam dla Państwa przepowiednie synoptyków. Pogoda. W najcieplejszym momencie dnia od 5 stopni na południowym wschodzie, około 9 w centrum do 11 stopni Celsjusza na zachodzie. Piękny, choć chłodny poranek, czyste niebo nad Warszawą, aż widać wracającą misję Artemis 2, jak się tylko zasłoni ostre słońce. Nie wszędzie i nie ciągle będzie jednak tak pięknie. Na zachodzie kraju zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego i wieczorem na południowym zachodzie prognozowany jest deszcz. Na wschodzie zachmurzenie na ogół duże, choć z większym Przejaśnieniami i rozpogodzeniami wiatr, wiatr słaby i umiarkowany. Chavisza Cohen wraz ze swoim zespołem Big Vicious. Przegląd prasy. Worobie i mówi, że dobre to było ta muzyka. Katarzyna Hagmeier-Kwiatek zgadza się z realizatorem dzisiejszego programu? Tak. Zastanawiałam się nawet, czy to jeszcze jazz. Znaczy, jazz też jest bardzo dobry, ale to już tak rock and roll, no, może nie roll, ale... Pytania, czy to jazz, czy nie jazz, zostawmy na później. Przejdźmy do dzisiejszych gazet. Obiecałam, że będzie bardziej kulturalnie niż w pierwszym przeglądzie prasy. Czy mogłam mieć wątpliwości, patrząc na to zdjęcie na okładce magazynu wyborczej? E, tutaj taki brodaty pan w kapeluszu z przenikliwym spojrzeniem to Stefan Chwin. Polacy lubią się stawiać. Tak jest tytuł tego okładkowy, tego wywiadu, e, bo już na czwartej stronie czytamy, zachwiało się wszystko. I to m, taki trochę dystopijny tytuł i y, dobrze zwiastuje y, przebieg wywiadu. Proszę państwa, nie będziemy niestety dużo z niego czytać. Pierwsze pytanie Arkadiusza Gruszczyńskiego brzmi, kto wygra wybory parlamentarne w Naprawdę? 2027 roku? Tak? Mhm. Natomiast drugie, pan też uważa, że koalicja 15 października przegra, y, więc y, i pierwsze zdanie z odpowiedzi moja wiara w zwycięstwo nie jest mocna. I w zasadzie tak idzie cały Całe, cały dwusolotowy wywiad. Nie za bardzo za to, na przykład o Ameryce, o to, co jest dzisiaj alternatywą dla USA i o tym, dlaczego Stefan Chwin woli mieszkać w Gdańsku niż w Dallas, ale no, o książkach. Jeżeli państwo chcą o książkach, to zachęcam do poszukania audycji z cyklu wierności Przemiana Doroty Gacek. Rozmowa z Stefanem i Krystyną Chwinami. Naprawdę wspaniała. Bez Pytanie o wybory? Bez. Natomiast no, też temat z pogranicza kultury i polityki, no, ale to wiadomo, nigdy nie daje się ściśle y, rozdzielić, ale książka, której nie wolno przegapić, więc powiedzmy o niej, chociaż w ten sposób w ubiegłym tygodniu autor był bohaterem wywiadów w plusie minusie, dodatku do Rzeczpospolitej, a y, tym razem w magazynie wyborczej rozmawiał z nim Wojciech Szot. Autor to Omar L. Akad, y, egipsko-kanadyjsko-amerykański dziennikarz i pisarz, y, który y, książka Któregoś Dnia Okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko w ukazała się w tłumaczeniu Agaty Ostrowskiej po polsku, no, dosłownie na dniach i to jest, no, gdybym miała tak streścić jednym zdaniem em, odsłonięcie hipokryzji Zachodu. A chociaż nie tylko Zachód tutaj, Zachodowi się tutaj dostaje. Pozwalę sobie jeden fragment tego wywiadu przytoczyć. Gdy wspominałem, to Wojciech Szot, w jednym z serwisów społecznościowych, że będziemy rozmawiać, jeden z komentujących, skąd bardzo wnikliwy publicysta napisał, że skoro mieszkałeś w Katarze, a Katar finansuje Hamas, to jesteś niewiarygodny. Tak, dorastałem w Katarze, odpowiada Omar El Akad. Tak, Katar wspiera Hamas. Tak, krytykuje Izrael i Stany Zjednoczone. Na podstawie tych danych bez żadnych dodatkowych dowodów można utkać wiele narracji. Podważanie wiarygodności dziennikarzy, zwłaszcza tych związanych z Al Jazeerą, czyli katarską telewizją informacyjną, jest dzisiaj powszechne jeżeli jesteś palestyńskim dziennikarzem, to zdaniem wielu wykonujesz rozkazy Hamasu. To, że ci dziennikarze ryzykują życie, że ponad setka z nich zginęła się nie liczy? Odłóżmy to na bok. Niedawno rząd USA zdecydował się, że ma prawo do porwania prezydenta Wenezueli. Grupa dziennikarzy z największych gazet w USA dowiedziała się o akcji wcześniej. Uznali, że w imię ochrony interesów amerykańskiego rządu napiszą o tym dopiero wtedy, gdy Trump oficjalnie zakomunikuje, co zrobił. Tutaj od redakcji jest dopisek o tym, że nie New York Times i Washington Post wiedziały o nalocie, zanim Trump go zatwierdził, napisał port portal Semafor jest to zgodne z wieloletnią praktyką amerykańskich mediów, które nie ujawniają informacji ważnych dla bezpieczeństwa narodowego. Jeśli ktoś mi mówi, że Al Jazeera jest niewiarygodna, bo pracują tam to znów Omar El Akad, y, palestyńscy dziennikarze związani z Hamasem, to myślę o tych amerykańskich dziennikarzach powiązanych z amerykańskim rządem, który uważa, że ma prawo do atakowania każdego kraju na świecie. Czemu mil Czeli, czy Al Jazeera zawsze opowiada prawdę? Oczywiście, że nie. New York Times też nie. No, jak państwo słyszą, mocne razy w magazynie wyborczej właśnie z pogranic... no, książka, więc kultura, ale, ale non-fiction bardzo non. Natomiast jeśli chodzi o już takie zupełnie kulturalne rewiry, to tutaj też te wątki konfliktu na Bliskim Wschodzie znajdziemy. Znów wracam do dziennika Gazety Prawnej magazynu na Weekend. Konrad Wojciechowski w artykule zatytułowanym i kobieto pisze o piosenkarkach z Izraela i Iranu, które E, tak naprawdę, no łączą publiczności, bo żeby społeczeństwa, to byłoby za dużo powiedziane. Rita pochodzi z Iranu, ale karierę muzyczną zrobiła w Izraelu. Doświadczyła rasowej wrogości na własnej skórze. Jako dziecko urodziła się w rodzinie żydowskiej, w Teheranie, a rodzice ukrywali swoje pochodzenie przed perskimi sąsiadami. W 80. w połowie lat 80. debiutowała w Izraelu świetnie przyjętym debiutantem, no wiadomo, debiutanckim debiutowała albumem. Jest jedną z najsłynniejszych i najpopularniejszych piosenek w Izraelu, w Izraelu, potwierdza Jeal Offenbach, izraelska menadżerka i producentka muzyczna. Prawdziwa diva. Natomiast, jak czytamy dalej, Ayatollahowie uznali piosenki Rity za przejaw imperialistycznej soft power, która dąży do zdestabilizowania ich reżimu. Płyta My Joyce krążyła więc po Teheranie w drugim obiegu, kopiowana i przemycana z rąk do rąk. O muzyce, która gdzieś przenika przez granice, bo trudno powiedzieć, że łączy pokolenia w Dzienniku, y, gazecie prawnej. No i jeszcze ok, ostatni rzut oka na plus minus, którego tematem okładkowym y, jest, są wybory na Węgrzech, to już w tę niedzielę. Y, Triumf Natury to y, y, jest Łukasza Adamskiego, recenzja entuzjastyczna nowego serialu Taylora Sheridana, twórcy Yellowstone. Y, serial nosi tytuł y, Madison, i myślę, że y, Państwo. Gdzieś już mogli się w internecie na reklamówki tego serialu natknąć. Znów jesteśmy w, w montanie, gdzie w wypadku lotniczym ginie nowojorski milioner Preston Clayberry w tej roli Kurt Russell. Ciało mu się odebrać jego żona Stacey Michelle Pfeiffer, która ni, y, nigdy nie dała mu się namówić na przenosiny z Madison Avenue nad rzekę Madison. Hmm. Tym razem z córkami i wnuczkami odkrywa, co tak bardzo skradło serce jej męża. Więc jeśli chcą Państwo zobaczyć tę Amerykę, taką nie od strony politycznej i prezydenta Trump, tylko skądinąd, to serial Madison. Łukasz Adamski poleca. Polityka i tak na pewno się tam pojawia, czego y, przykładem wcześniejsze artykuły. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Hagmeier-Kwiatek. Y, spokojny weekend przed tobą? Zdecydowanie. I na razie wygląda, że słoneczny, więc to tego ci już się życzymy, cieszę. żeby tak było do, y, do końca weekendu, który już za chwilę się zaczyna. Y, do usłyszenia. Do usłyszenia. John Beasley i jego Monkestra, czyli orkiestra jazzowa, która gra głównie repertuar Teloniusa Monka. A my przenosimy się do Szczecina. To tu rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, podczas którego będzie można zobaczyć aktorów, performerów m.in. z Argentyny, Belgii, Hiszpanii, Francji, Litwy i naturalnie Polski. Hasło 58. odsłony festiwalu, festiwalu, który na przestrzeni lat przekształcił się w jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce, brzmi sprawa osobista. Jak zaznaczają organizatorzy, paradoksalnie to właśnie osobista historia może stać się dzisiaj punktem wyjścia do odzyskania tego, co wspólne. O tegorocznym kontrapunkcie Dorocie Zamolskiej opowiedzieli szefowie festiwalu Tomasz Lewandowski, dyrektor Teatru Pleciuga oraz Michał Buszewicz, dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie. Międzynarodowy konkurs formy, w którym cztery spektakle z Polski, cztery spektakle z zagranicy, ale też wydarzenia dodatkowe, takie jak z ostatniego roku przegląd najnowszych premier teatru współczesnego i na zakończenie festiwalu spektakl Zemsta w reżyserii Michała Zadary. Co więcej, koncert zespołu Współgłosy w ostatni dzień festiwalu i dodatkowy jeszcze spektakl Żeromski Backstage w reżyserii Weroniki Zajkowskiej. To jest praca bazująca na pamiętnikach Stefana Żeromskiego. Tematem pod nim festiwalu będzie szeroko rozumiana sprawa osobista, nie tylko dotykająca starszego widza, ale i tego mniej doświadczonego, o czym mówi dyrektor Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie Tomasz Lewandowski. Wszystkie teatry lalkowe powinny swojego widza, tego najmłodszego, traktować przede wszystkim poważnie. To jest prawdziwy teatr i to jest prawdziwa Sprawa osobista, która na co dzień jest związana właśnie z widzem, czyli teatr widz, ten najmłodszy. Stąd młodzi na kontrapunkcie to spektakle z najlepszych teatrów lalkowych w Polsce? To Piaskowy Wilk, Doroty Abbe, Wyobraźnia Julii Schmidt, z Teatru Lalk -Pleciuga. Niekończąca się historia Marcina Wierzchowskiego z teatru, lalec z Opola, asystent Przemysława Żmieci, no jest oczywiście nasza premiera, czy to M? Przede wszystkim musimy powiedzieć, że mamy do czynienia ze spektaklami z górnej półki, to znaczy to jest ekstraklasa polskiego i zagranicznego teatru. Zobaczymy spektakl z Nowego Teatru, spektakl z Ter Warszawa, z Teatru w Olsztynie, z Komuny Warszawa, spektakl argentyńsko-hiszpański, francuski, litewski i belgijski. I te wszystkie spektakle widzowie będą mogli podziwiać, a także oceniać, bo również nagroda publiczności znajdzie się wśród nagród, które można zdobyć na tym festiwalu. Będzie też bardzo ważna nagroda imienia Anny Garlickiej, która przez wiele lat była związana z kontrapunktem go właściwego... otworzenia, Tworzyła. Ona będzie przyznawana najciekawszej osobowości festiwalu i w tym sezonie będzie ją przyznawał Zenon Budkiewicz, który wieloletnio, że tak powiem, z Anną Garlicką współpracował. Żyli będzie miał nie lada do zgryzienia. Mamy do czynienia z bardzo różnymi spektaklami, zarówno formalnie, jak i tematycznie. Jurorzy, których zaprosiliśmy do współpracy, to Tomasz Raczek, krytyk filmowy, teatrolog również z wykształcenia, Marta Nowak, publicystka, współautorka programu internetowego Co to będzie? Agata Bieziuk, reżyserka teatralna. Jan Simon, artysta wizualny. I Anna Krakowska, Lożka Osoba o niezwykle szerokim horyzoncie i bardzo też oddana współczesnemu teatrowi polskiemu. Pozyskać takich artystów na tym festiwalu to naprawdę waży. Cieszę się z obecności dwóch zagranicznych spektakli, czyli Sofianny Anny Willentur Swiping Right. To jest propozycja opowiadająca o randkowaniu w podzielonych politycznych czasach. To jest osoba o poglądach raczej lewicujących, która próbuje randkować z osobami o konserwatywnych poglądach, więc wystawia się na taki rodzaj konfliktu w punkcie wyjścia i zadaje pytanie, czy w ogóle związek przy poglądach politycznych o bardzo rozbieżnych jest możliwy. Druga propozycja Mariny Otero, w tym momencie już gwiazdy Europejskiego Teatru. Marina Otero łączy teatr tańca i teatr dramatyczny i teatr jakiegoś takiego performance'u można powiedzieć, z polskiego podwórka fobia, zwycięzca zeszłorocznej boskiej komedii w Krakowie, bardzo radykalny i prowokacyjny spektakl Markusa Orna i Karola Rejczewskiego z Nowego Teatru. Orfeusz w reżyserii Anny Smolar wchodzi duch odnoszący się do pierwszego aktu Hamleta, do wizyty Ducha Ojca, spektakl w reżyserii Weroniki Szczawińskiej koprodukcja Olsztyńskiego Teatru i Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Kocham Balec, taneczny spektakl no i jeszcze The Choice opowiadający o czasach II wojny światowej. Ludzie chcą oglądać tat na wysokim poziomie. Życzę wszystkim widzom po tych spektaklach, żeby mogli rozmawiać, żeby mogli się zachwycać, żeby bulwersowały te spektakle, również żeby było takie fajne artystyczne napięcia wokół tego. Dzisiaj o godzinie 17 rozpoczynamy nasze teatralne święto premierą Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej w Teatrze Lalek-Pleciuga, a 25. jury wybierze zwycięzcę festiwalu. Bardzo serdecznie zapraszam, bardzo się cieszę, że będą Państwo z nami. Do zobaczenia. A zapraszał Michał Buszewicz, także wcześniej Tomasz Lewandowski, dyrektorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt. Ta yy, impreza potrwa do 26 kwietnia, przypomnę, w Szczecinie i to po raz 58. Jak Państwo słyszeli, wiele się dzieje. Myślę, że warto zajrzeć na strony internetowe festiwalu, żeby na spokojnie przebrnąć przez ten program, wybrać coś dla siebie i pojawić się tam, gdzie trzeba. A już za chwilę w jazzowym poranku dwójki. Rozmowa z naszymi gośćmi, wcześniej jeszcze trochę muzyki. Zagra trio, któremu przewodzi Henriette Sen i posłuchamy utworu Meeting Joyce. sen za nami i jej trio, a przed nami rozmowa, bo już na zegarze 8:29. Goście dwójki. Tak się składa, że dzisiejszych gości wiernym słuchaczom dwójki przedstawiać nie trzeba, ale mamy nadzieję, że słuchaczy jest wciąż tylko więcej ehm, i pojawiają się też tacy, którzy dopiero staną się tymi wiernymi mi miłośnikami dwójki, tak zwanymi ultrasami. Zatem już za chwilę w Poznaniu dołączy do nas kompozytorka, sound designerka, artystka dźwiękowa Aleksandra Słysz, a w studiu w Warszawie już zameldował się Antoni Beksiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Artysta, dziennikarz, kurator, którego spektrum muzycznych zainteresowań, no, jest ciut zbyt szerokie, żeby je teraz y, przybliżać. Nie wiem, czy się pan z tym zgodzi. Może trochę audycji źródła, trochę Nowej Polski, trochę Nocnej Strefy i byśmy dali radę, ale w poranku dwójki y, aż tyle czasu nie mamy. Dziś będziemy rozmawiać o skarbach, o urządzeniach, które y, ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia trafiły do nowego, tymczasowego domu, gdzie mają szansę na takie drugie życie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jak wyglądają te, te prace, to przywracanie do życia studia eksperymentalnego? Od kiedy trwa ten proces? Czy widzimy gdzieś metę? No, proces trwa rzeczywiście, bo zaczął się chyba około 2010 roku. Więc to oczywiście stopniowo bardzo. Wówczas wicedyrektor Muzeum Marcelandino się do mnie zgłosił z zainteresowaniem pracami Hansenów pod względem wizualnym. Mhm. I z tego się urodził, no mam tutaj poczucie, że trochę przekonałem muzeum do tego, żeby zrekonstruować, postarać się zrekonstruować ten czarny pokój studia eksperymentalnego, nie tylko jako obiekt muzealny, ale również jako czynne historyczne studio, czy coś w rodzaju historycznego studia z historycznym sprzętem. No i przez te lata pracowaliśmy, oczywiście tu ym, trzeba powiedzieć, że no, siedziba muzeum się otworzyła dopiero niedawno i teraz muzeum ma też mnóstwo rozmaitych... Yy, na dużo nieczarnych pokoi. No tak, no bo przecież to jest ogromne przedsięwzięcie, prawda? Z, z, tego, z tego wcześniejszego z, z zakresu działania. E, natomiast przygotowaliśmy przez te lata wspólnie z e, również pracownikami, byłymi pracownikami e, Studia Eksperymentalnego, projekt rekonstrukcyjny. E, z pewnego rodzaju koncepcją, no, do której się czuję m, współautorem e, takiego przekroju jakby trochę historii czarnego pokoju, ponieważ on się zmieniał. To zresztą było koncepcją Hansena, ale zmieniał się też w ten sposób, że jakby ten oryginalny wystrój był coraz bardziej, coraz mniej widoczny. To znaczy? To znaczy kolejne, yy, kolejne etapy technologiczne, które tam następowały, jakby powodowały dekonstrukcję tych elementów. Mhm. My chcieliśmy, chcemy to pokazać, jak wyglądał ten oryginalny projekt, a jednocześnie no, jakby od, odnieść się do historii y, realizacji muzyki elektronicznej, do historii muzyki elektronicznej, która tam się rozgrywała. Więc jest to takie przedsięwzięcie, jest to taki projekt, bo mówię o tym projekcie odtworzeniowym, w którym będzie zarówno widać oryginalny wystrój, jak te urządzenia, które, nastąpi, które przyszły później. Mhm. I jest to rodzaj takiej syntezy, można powiedzieć, tych kilkunastu lat historii, czarnego pokoju, który, który będzie w muzeum. No i oczywiście będzie to studio czynne. No właśnie, bo nie chodzi tylko o to, żeby odtworzyć to, co zaplanował Oskar Hansen i Zofia Hansen oczywiście, tak. tylko żeby, żeby ten pokój żył, a do tego potrzebni są artyści. Potrzebne mogą być też nagrania z przeszłości, z czasów świetności. Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, ta meta, ten, ten koniec działań Grupy konstruktorskiej. Jeszcze nie jest jasna. Wszystko oczywiście zależy od finansowania. Wiemy, jak to wygląda. Natomiast już w przyszłym roku 70-lecie powołania Studia eksperymentalnego Polskiego Radia Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie próżnuje. Zamiast czekać na pełne otwarcie, to organizuje wydarzenia towarzyszące temu wydarzeniu głównemu. Najbliższe już... 13, dobrze pamiętam, czyli w poniedziałek, poniedziałek, najbliższy poniedziałek, no właśnie, to co robić i w jaki sposób ożywiać te skarby, te instrumenty, które właściwie, gdyby były tylko taką instalacją, takim jednym pokojem w muzeum, to też można by było przyjść, nacieszyć oczy, bo, bo one są po prostu piękne i Oczywiście. to też, też by było. Coś Ale takiego, żal, żeby nie, nie funkcjonowały. Także zostały poddane urządzenia, które mamy w depozycie z Polskiego Radia, zostały poddane, Konserwacji e u. u doprowadzone do sprawności no, z, z przyczyn czysto upływu czasu po prostu. I pewnie rozmowa o tym, jak znaleźć części do takiego syntezatora modularnego mogłaby nam zająć bardzo długo. Mam nadzieję, ale... że kiedyś spotkanie z Michałem Roguszewskim, który się tym zajmował hmm. wprowadzi tutaj w zbyt dokładne szczegóły. To tego unikajmy dziś. Ale polecamy filmy, które nakręciliśmy, ja z Michałem wspólnie czy wspólnie oczywiście z Muzeum, natomiast my tam występujemy, one są dostępne na kanale YouTube'owym, Muzeum poświęcone tym, tej Konserwacji i omówieniu tych, tych urządzeń. E, urządzenia, no, między innymi są wykorzystywane przez Aleksandrę Słyż, i o tym rozumiem. Tak, za chwilę porozmawiamy. Odd Natomiast ja się zajmuję m.in. takim powiedzmy niszowym, ale dla mnie ultra ciekawym wycinkiem twórczości, studia jakim są utwory kwadrofoniczne. I można o tym może wspomnieć, że kwadrofonia, czyli system nagłośnienia dookólnego, czterokanałowego, to był taki pomysł w latach 70 na domowe, domowy dźwięk przestrzenny. Co się nie udało. Co się nie udało, przy czym w Polsce się nie udało tak zupełnie. To znaczy była chyba eksperymentalna audycja z Wrocławia przez krótki czas. Jeden magnetofon szpulowy i jeden yy, yy, odbiornik radiowy kwadrofoniczny. No nie wiem, czy słuchowiska nie były w tej formie też nagrywane i Słuchowisko nadobane. dziady, między innymi, mm. yy, Nardellego i kwadrofonia według Iredyńskiego, którą chcemy zresztą przez w przyszłości przedstawić, bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest tekst o kwadrofonii, zrealizowany kwadrofonicznie, ale to na przyszłość, jest tak. w planach. Natomiast no, studio podjęło ten temat, nawet pracownicy mówią o tym, że była to pewnego rodzaju moda. Nie było właściwie prawie wcale takich utworów w katalogu, jak ja się zacząłem tym zajmować, więc jest to rodzaj archeologii i ta archeologia ma bardzo wiele poziomów, bo tak, szukanie taśm... Nie wiem, czy zdążymy na wszystkie te poziomy wersji. Nie, ale chcę powiedzieć, że to wygląda tak, że jest tak. Szukanie taśm, na których są te wersje kwadrofoniczne. Yy, przegrywanie tych taśm z na przykład jakimiś egzotycznymi systemami redukcji szumów, które niekoniecznie funkcjonują. Dyskusje z kompozytorami, czy to zostało właściwie z, no tak. yy, przegrane. Czy kanały są odpowiednio ustawione. Więc to, ten projekt trwa od lat, yy, yy, mój jakby badawczy. I ja stopniowo przedstawiam... Kolejne utwory, które udaje mi się, y, można powiedzieć, doprowadzić do y, postaci współczesnej. I tu będziemy mieli tych utworów siedem. Y, z czego większość chyba nie była w ogóle prezentowana, albo jakoś zupełnie wyjątkowo? To ja może podam kilka nazwisk. W poniedziałek będzie można usłyszeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej kompozycje chociażby Pawła Szmańskiego, Andrzeja Bierzana, Eugeniusza Rudnika, Marka Hołoniewskiego, Krzysztofa Gnitla. No to... To będą, no właśnie, to będą odsłuchy tych kompozycji i trochę ciśnie mi się na usta pytanie, bo chyba już jesteśmy połączeni z Aleksandrą Słysz, patrzę na realizatora. To ostatnie pytanie, panie Antoni, jak to wygląda w dobie, kiedy zaprasza się na odsłuchy w systemie Dolby Atmos, a tu zapraszamy na odsłuch w systemie kwadrofonicznym? Czy to jest wciąż tak atrakcyjne, jak, jak nam się wydaje, bo mi się wydaje, że jest. Jest atrakcyjne oczywiście w prezentacji muzyki poważnej, elektronicznej, chociażby no, stosowano mnóstwo wielokanałowych rozmaitych rozwiązań, ale one są dużo bardziej skomplikowane i też kosztowne organizacyjnie, więc to, to jest jakby taki złoty środek trochę. Yy, kwadrofonia daje bardzo fajne wrażenia, zwłaszcza osobom w tym tak zwanym sweet spot, czyli w, w, w środku, polecamy to miejsce yy, i, ale jest pewnego rodzaju kompromisem natomiast w porównaniu z takimi typowymi prezentacjami odtworzeniami stereo to jest zupełnie co innego i to jest też inna muzyka w związku z tym a poza tym muzyka tworzona właśnie na taki system odsłuchu, a nie na Dolby Atmos czy na stereo yy, jest z nami Aleksandra Słysz halo halo Cześć, dzień dobry. Witamy serdecznie na antenie dwójki. Telefonicznie tym razem się łączymy. No, Muzeum Sztuki Nowoczesnej to akurat miejsce, które często odwiedzasz w celach właśnie takich, korzystania z urządzeń ze studia eksperymentalnego polskiego radia. Zbliża się kolejne takie wydarzenie. Tym razem koncert. Ja przyznam, że słyszałem twoją instalację, choć nie słyszałem twojego koncertu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy mogłabyś pokrótce nakreślić historię tej współpracy twojej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach studia eksperymentalnego? To w takim razie bardzo dobrze się składa, ponieważ w, najbliż, w czasie najbliższego koncertu planuję odtworzyć ten materiał, który wykonywałam właśnie w trakcie koncertu zamykającego festiwal Sonic Sensenic, w ramach którego powstało całe moje działanie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Um, ja tutaj um, może tylko napomnę, że ta pierwsza część, czyli instalacja um, wykorzystywała bardzo duży zasób tych narzędzi, które um, tutaj wspaniałomyślnie mi umożliwiono do pracy. W trakcie koncertu wykorzystuję trochę mniejszy zasób tych, tych narzędzi. a Skupiam się głównie na IMS Cinti VCS3, na Mugu 35A, na Polimugu, więc to są gdzieś jakieś takie trzy instrumenty główne wiodące, które ja będę wykorzystywać właśnie w trakcie tego koncertu. Przepraszam, wejdę w słowo, bo gdybyś powiedziała skrzypce, wiolonczela kontrabas, to słuchacze mogliby <śmiech> mieć jakiś obraz tego, ale jak wygląda Synthi, albo jak wygląda y, Mug 35? Co to są za instrumenty? No więc to są instrumenty, przypiękne um, instrumenty. MUK to jest, 35 to jest um, syntezator modularny. Polimuk to tak naprawdę, można sobie wyobrazić taką klawiaturę. Um, czyli ins instrument um, z, z klawiaturą, a um, VCS-3 to taki troszeczkę mniejszych rozmiarów, bo, bo Muk 35 to jest naprawdę taka po prostu szafa muzyczna. krawiąca. <śmiech> tak, gdzie dużo można wtykać różnych kabelków, jest mnóstwo różnych gałek i, i, i, i gdzieś tam um, za pomocą właśnie tych gałek i tych kabelków e, można krawać dźwięk. E, więc to są takie, no ja się trochę czuję jak w jakimś statku kosmicznym, e, przygotowując materiał. Na tychże instrumentach mój syntezator modularny, trochę już bardziej współczesny, który posiadam w domu, to jest o wiele mniejsze urządzenie, więc będąc otoczona takimi wielkimi skrzyniami, to jest bardzo ciekawe i bardzo przyjemne uczucie. Myślę, że takie uczucie, którego mogą doznać nieliczni, chociaż ty miałeś szansę pracować na bardzo leciwych, wyjątkowych instrumentach, urządzeniach, czy to w Królewskim Konserwatorium w Sztokholmie, czy właśnie w MSN-ie. Yy, powiedz, jak wygląda taki koncert, bo pytam trochę z perspektywy laika, tak jak powiedziałem, nie każdy słuchacz może wiedzieć, jak wygląda ten duży i piękny MOK 35, a jak wygląda granie na tych instrumentach? Co to tak naprawdę oznacza i jak przekłada to, co wcześniej zapisałaś, a może powinienem nawet spytać, jak zapisałaś? Yy, tak, oczywiście przygotowuję wcześniej jakieś... Um swoje schematy. Ja często skupiam się na wykorzystywaniu specyficznego rodzaju harmonii, czyli nierównomiernej temperacji. Ona trochę odbiega od y, takiego klasycznego systemu, tego fortepianu nastrojonego 12 klawiszy w oktawie i każdy z nich jest równo od siebie oddzielony. Y, ja trochę tutaj zmieniam te odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Są różne te odległości. Y, ten system nazywa się Rational Tuning albo y, z angielskiego albo Just Intonation, to jeden z odmian tego, tego języka. No więc natomiast i y, y, to tak naprawdę przekładam w bardzo podobny sposób, tak jak pracuję na co dzień ze, swoim, ze swoimi modularami. modularami. Ym, natomiast oczywiście muszę brać pod uwagę też ym, to, że te instrumenty są wiekowe, że nie wszystko zawsze się odpowiednio odezwie. Mhm. Tuż przed ostatnim koncertem mógł, postanowił się rozstroić, więc trzeba było improwizować i trochę, i trochę działać właśnie na czuja, a też no, nie są to instrumenty, z którymi jestem niesamowicie świetnie obeznana i, i nie, każdą, nie każdy element zawsze jestem w stanie przewidzieć, więc ja też się bardzo dużo uczę w trakcie tego procesu, jak każdy z tych instrumentów działa, więc trzeba być gotowym na różne przeciwności losu. Natomiast sam sposób pracy i kompozycji jest dość podobny jak w przypadku wykorzystywania tej um, syntezy modularnej na bardziej współczesnych instrumentach. To nadal są po prostu generatory dźwięku, to są obwiednie, to są filtry, to są różnego rodzaju elementy, które wykorzystujemy również dzisiaj w tych najwspółcześniejszych instrumentach. A ten wtóry już koncert w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 20 kwietnia. Wiem, że nie sama będziesz występować przed publicznością. Będzie też gość z Berlina, choć tak naprawdę z Holandii. Będzie też dyskusja. Czy mogłabyś zdradzić, co nas czeka poza twoją kompozycją? Tak, oprócz mojego e, koncertu usłyszymy em, występ Tomasa Ankersnita, niezwykły kompozytor, który z tego, co się orientuje, przygotowuje i ostatnio się już od dłuższego czasu skupia na em, pracy z oryginalnymi systemami Serge'a. To też są e, wiekowe e, instrumenty. E, także ja nie słyszałam tego materiału wcześniej, też jestem bardzo ciekawa, em, co to Tomasz zaprezentuje. A później po naszym koncercie, który odbywa się o godzinie 18, odbędzie się rozmowa, którą poprowadzi Paweł Noworzecki, czyli główny pomysłodawca um, całego wydarzenia. Tak, pozdrawiamy serdecznie koordynatora tego zespołu do spraw rekonstrukcji Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W naszym studiu wciąż Antoni Beksiak, może jeszcze tak słowem, dosłownie króciutko, co jak, czy do czegokolwiek jesteśmy w stanie porównać studio eksperymentalne Polskiego Radia sprzed powiedzmy 60 lat w dzisiejszej rzeczywistości? Czy możemy zrobić jakąś metaforę albo uzmysłowić w inny sposób, czym tak naprawdę było studio, kiedy działało na pełnych obrotach? No, było unikalne na pewno w bloku wschodnim, bo oczywiście tych studiów było coraz więcej na świecie, ale ono, Powstało na samym początku. Siódme na świecie, pierwsze w bloku wschodnim, chyba jakoś Jeszcze tak, pamiętam, jest. Jeszcze pamiętam, że mnie uczono, że czwarte na świecie, A. ale zdaje się, że zna, odnaleziono jakieś informacje, że siódme. Nie, nie, też znam, znam tą liczbę, ale to świadczy o tym, jak, jak wcześniej. Jeżeli dzisiaj patrzeć na to, ja bym powiedział, że bardzo dużo ducha y, takiego y, zrób to sam. Mhm. I wykorzystywanie, pierwsze studia wykorzystywały urządzenia nieprzeznaczone do muzyki. To był taki, można powiedzieć, zerwanie. No, mimo, że istniały rozmaite instrumenty, pierwsze elektroniczne, to w zasadzie używano urządzeń pomiarowych. Więc dzisiaj bym powiedział, że tacy ludzie, którzy biorą rozmaite urządzenia e i je przerabiają, tak zwany circuit bending i z tego tworzą muzykę, to jest najb najbliższe w pewnym tej sensie... Idei. Tak, tej idei. Pod pewnymi względami oczywiście, no bo historia muzyki była wtedy w zupełnie innym... W zupełnie innym miejscu. Jeszcze Coś... tylko chciałem jedno, jedno zdanie do tego, co powiedziała Ola. Słyszę, że rozstrajanie się instrumentów analogowych było zjawiskiem obecnym od samego początku i sławną, że tak powiem, sławnym problemem koncertów nawet największych zespołów rokowych. Także to nie, nie tylko jest kwestia wieku, one po prostu takie są. Bardzo dziękuję to... za tę historię i zapraszamy Państwa do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 13 kwietnia pierwsze wydarzenie, które w, w Prowadzi właśnie Antoni Beksiak, 17. eksperyment, syntezator warsztaty z syntezy dźwięku, a 20. kwietnia koncert Aleksandry Słysz i Tomasa Anker-Smita. Bardzo dziękuję, że odwiedziliście poranek dwójki. No tak się składa, że w piątki to jazzowy poranek dwójki, zatem no, nie sięgniemy teraz po etiudę konkretną Kotońskiego. Aleksandro, pomyślałem, że posłuchamy artysty, któremu między innymi, któremu zadedykowałeś swój tegoroczny paszport polityki. Zgoda? Z przyjemnością. A zatem e, gośćmi poranka byli Aleksandra Słysz i Antoni Beksiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrowienia Dzięki. dla Aleksandro. A my słuchamy Gerarda Lebika z zespołem I e race Thank you. Race, czyli Michał Trela, Max Mucha, Jakub Mielcarek, a na froncie z saksofonem Gerard Lebig, dla którego no, słowo jazzman było zaciasne, także miłośnik syntezatorów różnej maści, artysta dźwiękowy. Paweł Worobiej pozostaje za naszą konsoletą. Poranny program przygotowała Monika Kopcik, ja nazywam się Roch Sieciński i zanim się pożegnam, to jeszcze dwie informacje. Jestem państwu winien. Płyta tygodnia z y, nagraniem Symfonii Warsowi pod batutą Jerzego Maksymiuka trafia do pani Ewy z Bolechowic, a płyta dodatkowa Branforda Marsalisa i jego kwartetu do pana Mateusza z Krakowa. Gratulujemy. Druga informacja jest taka, że dziś bardzo serdecznie zapraszam na godzinę osiemnastą na naszej antenie premiera trzeciego odcinków, odcinka w nowym sezonie klubu jazzowego, tym razem debiutanci Kratisa Q zaprezentuje się Państwu na antenie dwójki, a już w niedzielę będzie można zobaczyć ten odcinek na kanale YouTube programu Drugiego Polskiego Radia. No to tyle, dwie informacje przekazane. Roch Sieciński do usłyszenia, a teraz Lester Bowie ze swoim zespołem.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 Ten moment, w którym w gabinecie rękopisów był, zobaczyłem, że jestem tam przepastne archiwum Stanisława Stępowskiego przygotowane z myślą o tym, żeby ktoś to kiedyś wydał. Był dosyć takim magicznym momentem, bo widać niesamowicie pieczołowitą jego pracę, żeby przygotować coś, co nie ma prawa się ukazać. Na opowieść Łukasza Mikołajewskiego o Stanisławie Stępowskim i jego pamiętnikach zapraszam do Strefy Literatury w niedzielę o 11.00. Dorota Gacek. Jak brzmi grecki duch zamknięty w jazzowym brzmieniu? Swoją odpowiedź na to pytanie proponuje nam zespół Kratisa Q, który zagości w klubie jazzowym radiowej dwójki i TVP Kultura. Kwartet zaprezentuje materiał ze swojego debiutanckiego albumu Flair, na którym łączy bogactwo starogreckiej tradycji muzycznej z wrażliwością współczesnego jazzu. Premiera na naszej antenie już dziś o godzinie 18:00, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska. Autopromocja.